Rozdział 15. Miliony Jeredów giną od miecza. Shiz i Koriantumr zbierają wszystkich do ostatecznej bitwy. Duch Pana opuszcza Jeredów. Wszyscy z narodu Jeredów, oprócz Koriantumra, giną w bitwie. I gdy rany Koriantumra zagoiły się, Koriantumr zaczął przypominać sobie, co powiedział mu Eter. Wiedział, że prawie dwa miliony jego ludzi poległo już od miecza i zaczął rozpaczać. Oto dwa miliony dzielnych mężczyzn zostało zabitych, a także ich żony i dzieci. I zaczął żałować zła, które czynił. Zaczął przypominać sobie słowa wszystkich proroków i widział, że jak dotąd wszystko się wypełniało. I Koriantumr rozpaczał, a jego dusza nie znajdowała ukojenia. I Koriantumr napisał list do Shiza, Prosząc go, aby darował życie ludziom tego kraju, a on zrzeknie się królestwa, aby ich oszczędzić. I gdy Shiz otrzymał list, odpisał Koriantumrowi, że jeśli mu się podda, aby mógł go zabić własnym mieczem, zaprzestanie rozlewu krwi pośród tego ludu. A ludzie tego kraju nie nawrócili się i nie odstąpili od nieprawości. I ludzie Shiza rozgniewali się na ludzi Koriantumra, a ludzie Koriantumra na ludzi Shiza. I ludzie Shiza wytoczyli bitwę ludziom Koriantumra. I gdy Koriantumr zobaczył, że grozi mu klęska, uciekł przed armią Shiza. I gdy doszedł do wód Riplankum, co oznacza wielkie wody, rozbił namioty. I Shiz rozbił namioty niedaleko od nich. Następnego dnia, rano, poszli walczyć. I stoczyli ciężką bitwę, w której Koriantumr został znowu zraniony i zemdlał z upływu krwi. I stało się, że armie Koriantumra zaatakowały armię Shiza i pobiły je. I armię Shiza uciekały przed nimi na południe i rozbili namioty w miejscu nazwanym Ogat. I armia Koriantumra rozbiła namioty na wzgórzu Ramach, tym samym, gdzie mój ojciec Mormon ukrył dla pana płyty, które są święte. I zebrali wszystkich, którzy się ostali z całego kraju, z wyjątkiem tylko etera. I Eter widział wszystko, co czynili i widział, jak ci, którzy byli za Koriantumrem, przyłączali się do armii Koriantumra, a ci, którzy byli za szyzem, przyłączali się do armii szyza. I tak przez cztery lata zbierali lud, aby zgromadzić wszystkich z całego kraju i mieć za sobą jak największą siłę i gdy zebrali wszystkich i każdy należał do armii, którą wybrał, a byli z żonami i dziećmi i zarówno mężczyźni, jak kobiety i dzieci byli uzbrojeni do walki i mieli tarcze, pancerze, hełmy i ubrania przystosowane do walki, gdy więc zebrali wszystkich, zaczęli bitwę i walczyli przez cały dzień, ale nikt nie zwyciężył. Gdy zapadła noc, byli zmęczeni, i odeszli do swych obozowisk i powróciwszy do obozowisk zaczęli rozpaczać i lamentować nad utratą swoich a tak głośny był ich płacz zawodzenie i lamenty że krzyki ich bezustannie przeszywały powietrze następnego dnia znowu poszli walczyć i straszliwy był to dzień jednak znowu bitwa pozostała nierozstrzygnięta i gdy zapadła noc ich krzyki, płacz i zawodzenie nad utratą swoich Znowu przeszywały powietrze I stało się, że Koriantumr ponownie napisał list do Shiza Prosząc go, aby więcej z nimi nie walczył Ale zachował królestwo i powstrzymał rozlew krwi pośród tego ludu Ale duch Pana już ich opuścił I Szata miał pełną władzę nad ich sercami Albowiem pozwolono im trwać w uporze serc I własnym zaślepieniu, aby zginęli Weszli więc znowu do bitwy i walczyli przez cały dzień, a gdy zapadła noc spali na swych mieczach i następnego dnia walczyli aż do zmroku i gdy zapadła noc byli pijani gniewem jak ludzie są pijani winem i znowu spali na swych mieczach. Następnego dnia znowu walczyli, a gdy zapadła noc spośród wszystkich walczących pozostało tylko pięćdziesięciu dwóch ludzi Koriantumra i sześćdziesięciu dziewięciu ludzi Shiza. I tej nocy spali na swych mieczach, a rano znowu walczyli ze wszystkich sił na miecze, broniąc się tarczami. I walczyli tak przez cały dzień. I gdy zapadła noc, pozostało tylko trzydziestu dwóch ludzi Shiza i dwudziestu siedmiu ludzi Koriantumra. I jedli, spali i przygotowywali się na śmierć następnego dnia. A byli to rośli i silni mężczyźni. I walczyli przez trzy godziny, zanim zemdleli z upływu krwi. I gdy ludzie koriantumra nabrali sił, że mogli powstać, chcieli ratować się ucieczką, ale Shiz także powstał ze swoimi ludźmi i przysiągł w zawziętości, że zabije koriantumra, lub sam zginie od miecza. Ścigał ich więc i następnego dnia ich dogonił. I znowu walczyli na miecze. I wszyscy padli, oprócz tylko koriantumra i Shiza, kiedy Shiz, Zemdlał z upływu krwi I gdy Koriantumr oparłszy się na mieczu Odpoczął trochę Odciął głowę Shizowi I Shiz podniósł się na rękach I upadł I walcząc o oddech Wyzionął ducha A Koriantumr padł na ziemię jak nieżywy I Pan powiedział do Etera Wyjdź i zobacz I Eter poszedł i zobaczył Że sprawdziło się wszystko Co Pan powiedział i Eter zakończył kronikę, której nawet setnej części tutaj nie podałem i ukrył ją, jak ją znaleźli ludzie Limpiego. I takie były ostatnie słowa, które Eter zapisał. Nieważne jest, czy wolą Pana będzie, abym został zabrany, nie zaznawszy śmierci, czy też abym doświadczył śmierci, jeśli tylko zostanę zbawiony w Królestwie Bożym. Amen.